Wakacje to jest czas, kiedy robimy bardzo dużo zdjęć, ale karty pamięci, mimo tego, że coraz bardziej pojemne, mają ograniczoną pojemność. Niektórzy wożą z sobą notebookie, ale chyba jest lepsze rozwiązanie. Jest dużo lepsze rozwiązanie niż notebook. Łukasz Pilarczyk, Creative Labs. Jeżeli jedziemy na 2-3 tygodnie urlopu, aktywnie korzystając z aparatu, rzeczywiście ta karta nam nie wystarczy. Wtedy doskonałym rozwiązaniem jest odtwarzacz MP3, MP4, który ma możliwość zgrywania zdjęć z aparatu. To Zenvision z dyskiem 60 gigowym ten odtwarzacz posiada funkcję host USB, czyli jest w stanie bezpośrednio zgrywać zdjęcia z aparatu fotograficznego. To znaczy, że nie potrzebujemy komputera, żeby te zdjęcia zgrać. Standardowym przewodem USB podłączamy aparat do odtwarzacza, wybieramy odpowiednią funkcję i zdjęcia zgrywają się z aparatu do folderu na odtwarzaczu. Tam możemy te zdjęcia sobie przejrzeć, wykasować te, które są nieostre, niepotrzebne, których nie chcemy. Innym sposobem na zgrywanie zdjęć z aparatu do odtwarzacza jest wybór modelu, który posiada gniazdo na karty pamięci. Takim odtwarzaczem jest Zen. Vision W, który posiada slot na karty pamięci Compact Flash. W ten slot możemy włożyć odpowiednią przejściówkę, która da nam możliwość zgrywania jeszcze z wielu innych rodzajów kart, takich jak SD, MMC, microSD z kolejną przejściówką, także do tego odtwarzacza możemy zgrać zdjęcia ze wszystkich aparatów fotograficznych, jakie są na rynku. Zen Vision V ma dysko pojemności 30 GB, to i tak ogromna pojemność i tam na pewno nie zabraknie nam miejsca, na pewno będziemy w stanie zgrać wszystkie swoje zdjęcia. Kolejna zaleta, oprócz tego, że możemy tam zgrywać przez całe wakacje zdjęcia, to cały wachlarz funkcji, jakie mają zaawansowane odtwarzacze multimedialne. Możemy na te wakacje ze sobą zabrać kilka filmów na niepogodę, możemy zabrać bardzo dużo muzyki na pogodę i niepogodę. Mamy również radio, dyktafon. Wszystkie te funkcje mamy oprócz tego zgrywania zdjęć ze sobą, także przyda nam się ten odtwarzacz nie tylko do zgrywania, ale w każdej wolnej chwili podczas wakacji.